Funkhaus. Funkhaus Europa. Polski magazyn radiowy. W poniedziałkowej audycji po polsku wita Monika Sędzierska. Dobry wieczór. A dziś w programie opowiemy m.in. o niezwykłym archiwum polskiej obecności w Niemczech. Ksiądz Stanisław Budyń, rektor polskiej misji katolickiej w Niemczech, uratował przed zniszczeniem świadectwa życia tzw. dp ów czyli bezpaństwowców w Niemczech po 1945 roku. W cyklu Encyklopedia Polonika zajmiemy się dziś największym zgromadzeniem Polaków w Niemczech, czyli pierwszym kongresem Polonii, który odbył się w 1938 roku. Naszym tematem będą dziś również zmiany w polskich mediach. Zaczynamy od naszej płyty tygodnia. Tym razem kołysać się będziemy w rytmie reggae. Maleo Reggae Rockers z najnowszej płyty Wake Up. Spokojny, taki błogi cichy sen wiatr zaczynam z za oknem Spokojnie śni będę czuwał dziś ten spokojny był teraz wiem zdajesz twoja niąstrów, już ja to wiem ja to Naszym dzieciom świat, jaki będzie poranek, radość czy strach? Za oknem płoną pochodnie. Wow, wow. muszę mi by się spokojnie teraz wiem. Stajesz Ja to W tym tygodniu do wirtualnego kiosku wybrał się Tomasz Kycia. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Czym żyły dziś media w Polsce i w Niemczech? Można powiedzieć, że dzisiaj połączyła nas Panama. I to nie ta od Janosza, czyli jak cudowna jest Panama, z misiem i tygryskiem w rolach głównych, ale ta z kancelarii prawnej Mosak Fonseca. Dziś już o tym dotąd największym chyba wycieku danych w historii piszą media na całym świecie. Tutaj fragmenty tylko samych niemieckich dzienników. Für... A wszystko zaczęło się od dziennika z Deutsche Zeitung, który otrzymał od anonimowego informatora miliony dokumentów na temat fikcyjnych firm zarejestrowanych w rajach podatkowych. Gazeta publikuje nazwiska prominentów z całego świata, którzy wykorzystali firmy do ukrywania swojego majątku. Na liście nie brakuje nazwisk z pierwszych stron gazet. Fikcyjne firmy w Panamie mieli założyć m.in. prezydent Ukrainy, premierze Islandii czy Pakistanu, król Arabii Saudyjskiej, a także bliscy współpracownicy prezydenta Rosji. Zydeutsche Zeitung zaznaczę, że w całej sprawie chodzi o coś więcej niż tylko ukrywanie majątku. Fikcyjne firmy mogły być używane do omijania sankcji nałożonych przez wspólnotę międzynarodową. Tak działo się zapewne w przypadku kuzyna prezydenta Syrii, który też miał firmę w Panamie. Poza tym proceder mógł być wykon do finansowania działań terrorystycznych i kryminalnych. Na liście pojawiają się także znani sportowcy, jak na przykład piłkarz Lionel Messi czy działaczy Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej FIFA. Jest też polski akcent. Firmy w rajach podatkowych miał mieć m.in. były prezydent Warszawy Paweł Piskorski i założyciel grupy TVN Mariusz Walter. Ministerstwo Finansów w Polsce zapowiedziało już sprawdzenie polskich wątków y, sprawy Panama Papers. No, wygląda to na temat większy nawet od przecieków Snowdena. Z no, tak, rzeczywiście, o tym w ten sposób piszą już eksperci w różnych krajach. Analizę dokumentów dziennik Zydeutsche Zeitung rozpoczął już w zeszłym roku we współpracy z reporterami ponad 100 mediów w 78 krajach. Zydeutsche Zeitung pisze, że jest to największy dziennikarski przeciek w historii, zawierający znacznie więcej informacji niż tajne dokumenty dyplomacji USA ujawnione przez demaskatorski portal. Wikileaks. No co ciekawa, afera Panama Papers trochę komplikuje starania o pokój na Ukrainie, bo w dokumentach o nielegalnym umieszczeniu pieniędzy mowa jest zarówno o prezydencie Rosji, jak i Ukrainy. Tak, tyle, że eksperci już teraz pokazują, że raczej bardziej poturbowany z tego wszystkiego wyjdzie Petr Poroszenko niż Władimir Putin. Posłajmy zresztą korespondenta informacyjnej Agencji Radiowej Piotra Pogorzelskiego. Anastazja Siergiejewa z działającego w Polsce Stowarzyszenia za wolną Rosję powiedziała mi, że nie można oczekiwać reakcji Rosjan czy rosyjskich organów ścigania na ujawnione sensacje. Cała nadzieja w działaniach zachodnich śledczych. Gdy, gdy, gdy na zachodzie zaczną się procesy dotyczące najważniejszych urzędników w państwie, już nie będą uznawani przez Rosjan za państwowców liderów wielkiego państwa, a za przestępców. Za to na Ukrainie już teraz można obserwować oburzenie społeczeństwa informacjami dotyczącymi Petra Poroszenki. Powiedział mi ekspert ośrodka studiów wschodnich Wojciech Konończuk. Rezonans publiczny już jest znaczący. To z pewnością wpłynie negatywnie na sondaże poparcia dla Poroszenki. Eksperci zwracają uwagę, że oponenci polityczni Petra Poroszenki prawdopodobnie będą starali się wykorzystać tę sprawę w ograniczonym zakresie, ponieważ sami też masowo rejestrują swoje firmy w rajach podatkowych. Tyle korespondent Polskiego Radia e, się już Tomku, że w dokumentach Panama Papers znajdują się również polskie wątki i pewnie ten temat również w Polsce nie zejdzie tak szybko z agendy dziennikarskiej. Ale dziś w mediach niemieckich można było znaleźć również wątki polsko-niemieckie, na przykład szefa MZ. Tak, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski przekonuje, że Unia Europejska musi bardziej zadbać o swoją politykę obronną. W gościnnym artykule opublikowanym w gazecie Frankfurt Allgemeine Zeitung szef dyplomacji pisze, że trzeba na nowo zdefiniować strategiczną współpracę między Unią a NATO. Minister zwraca uwagę, że Unia Europejska nie ma prawdziwej wspólnej polityki obronnej. Jak czytamy, w obliczu bezprecedensowej zmiany sytuacji geopolitycznej Unii trzeba ją wzmocnić. Waszykowski zaznacza, że brak formalnych ram współpracy między Unią Europejską a NATO jest wyzwaniem dla bezpieczeństwa Europy. Minister dodaje, że poczucie bezpieczeństwa obywateli krajów wspólnoty graniczących z Rosją nie może się różnić od tego w Niemczech, Francji czy Belgii. W artykule Witold Waszczykowski pisze też, że jednym z najważniejszych elementów europejskiego bezpieczeństwa jest wspólna polityka energetyczna. Szef dyplomacji krytykuje przy tym plany rozbudowy gazociągu północnego. Minister podkreśla, że Polska i Niemcy mają rozbieżne zdania na temat tego projektu. No i po takiej dawce polityki przydałby się temat sportowy. I będzie, będzie to bardzo miły nawet akcent sportowy, ponieważ UEFA poprosiła Roberta Lewandowskiego o wytypowanie najlepszej jedenastki w historii Mistrzostw Europy. Jak wiemy, już za dwa miesiące Mistrzostwa Europy w Paryżu się rozpoczną, a Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski, wymienia nazwiska, które robią wrażenie. Posłuchajmy nagrania z portalu UEFA. Nazywam się Robert Lewandowski, a oto moja jedenastka Euro Wszechczasów. W bramce Iker Casillas. W obronie Filip Plam, Paolo Maldini, Carles Puyol, William Thuram. W pomocy Karel Poborski, Luis Figo, Paweł Nedwet, Zyre Divinsgan. W ataku Gerd Müller, Terry Henry. No to taki dream team, ale każdy z nas może sobie sam wytypować swoją jedenastkę wszechczasów. Tomasz Kecia przygotował przegląd mediów. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Raz do roku sama Piję, modlę się I śpię Raz do roku Wierzę w cud Nie tłumaczę Własnych snów Raz do roku Patrzę w twarz Czy po przejściach Trudno jest się śmiać Raz na boku Głowę w dół, bo spokoju wokół chcesz i już zapytać mnie zdołasz, gdzie mogę się schować przed światem, co znika nam i trudno, gdy jest. Nie pytaj o Boga, co miesza nam w głowach i każę uwierzyć, gdy wszystko masz gdzie Tymczasem być może Dziś znów się położę I sprawę picia Przemyślę na pół Tymczasem być może Gdy znów się położę Będę pamiętać Co ma być na już Raz do roku Zrobię wbrew Powiem prawdę mu chcę raz na boku z głową w dół po spokoju wokół chcesz i już zapytać mnie zdołasz gdzie mogę się schować przed światem co zmiga nam i trudno gdy jest nie pytaj o Boga co misza nam w głowach i każę uwierzyć, gdy wszystko masz gdzie. Przemyślę na pół, tymczasem być może, gdy znów się położę, będę pamiętać, co ma być na jutro. Początki duszpasterstwa polskiego w Niemczech sięgają XIX wieku, jednak stałe struktury udało się stworzyć dopiero w 1945 roku. 70-lecie duszpasterstwa polskiego w Niemczech upamiętnia świeżo wydana publikacja Rektoratu Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech pod tytułem Wczoraj i dziś duszpasterstwa polskiego w Niemczech 1945-2015. A przy telefonie w Hanowerze witam księdza rektora Stanisława Budynia. Dzień dobry, dobry Dzień dobry. Na skutek działań wojennych w 1945 roku w Niemczech przebywało około dwóch milionów Polaków. Papież Pius XII powołał wtedy ordynariusza dla Polaków w Niemczech i Austrii, a ten z kolei kurię biskupią dla Polaków. Pracę duszpasterską podjęło około 700 kapłanów. Jakie było ich zadanie tuż po wojnie? Czym oni się zajmowali w Niemczech? No przede wszystkim istotne jest to, że ludzie ci byli przywiezieni przymusowo. A więc, jakby można powiedzieć, w duszach ludzkich był pewien ból wyrwania ich z rodzin i przywiezienia do ciężkiej pracy. Ta praca była w kopalniach, fabrykach, częściowo w przemyśle zbrojeniowym, nieraz w takich bunkrach z których nie wychodzili no i część również czy duża część pracowała przede wszystkim na roli a ponieważ byli oni robotnikami przymusowymi więc pracowali od wczesnych godzin rannych do późnej nocy a czasem jeszcze dłużej byli różnie traktowani jedni byli przyjęci mniej czy więcej tak jakby domownicy, ale większość z nich cierpiała no upokorzenie nie znali języka, byli to ludzie młodzi i w związku z tym to był ludzki materiał, który jedna część tej grupy, która po wojnie została wyzwolona. Drugą część stanowili ludzie po flagach, czyli po obozach dla wojskowych, które przekształcono później w obozy koncentracyjne i, również, i właśnie po obozach koncentracyjnych. Więc to była bardzo trudna grupa ludzi zebrana z całej Polski, i dużo również było ze wschodniej Polski i różnymi okresami oni przyjeżdżali. W związku z tym księża podzieleni zostali na strefy okupacyjne, jakie były w Niemczech. I zadanie, jakie było księży, no więc chciałem po prostu obudzić przede wszystkim nadzieję w człowieka. Żeby ci ludzie najpierw sami w siebie uwierzyli. Drugie przywrócić im jakieś oblicze moralne, żeby oni mieli poczucie dobra i zła. Przez głoszenie katechizmu, przez nauki, przez wieczornice, które również dla nich organizowano, kursy, szkolenia, Księża współpracowali i zwracali uwagę komitetom obozowym, władzom wojskowym poszczególnych narodowości, aby tymi rodakami się zająć. To był główny ich cel. Z organizacją życia religijnego dla Polaków w Niemczech po 1945 związana jest geneza powstania archiwum, które ksiądz stworzył w Hanowerze. Archiwum tzw. Tak DP-sów, czyli osób mających status bezpaństwowców. Jaka jest historia tych Polaków? Jednym z założeń pracy Kurii i to jest bardzo wyraźnie udokumentowane, było zbieranie dokumentów. Już w czerwcu 1945 roku biskup Gawlina rozporządził i to wprowadził w życie jego wikariusze generalnie, najpierw ksiądz Jedwabski, a potem ksiądz Edward Lubowiecki, że należy tworzyć archiwum. Archiwum obejmujące czynności kościelne, przede wszystkim chrzty, śluby, pogrzeby, no więc tak powstawało to archiwum, kiedy, szczególnie kiedy obozy likwidowano, to księża nie wiedzieli co z tym należy zrobić, bo dlaczego miał z miejscowości X, brać książki do miejscowości Y. To składano do kurii i tak powstało archiwum, które zostało przez następne lata jakoś powiększane, I, yy, ale zbierano je tak jak kartki leciały, one były nigdy nie oprawione. Kiedy przejąłem rektorat w 2002 roku, a w 2001 się tym już zacząłem zajmować, byłem zmuszony szukać nieraz metryk, szczególnie w tamtym czasie. Było dużo zapytań ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady. Jak zobaczyłem olbrzymie, jakieś 15-20 centymetrów szerokie. Takie skoroszyty oprawione to były w taką tekturę i związane sznurkiem albo stążką, to mnie rozpacz wzięła nad tym, co my mamy i jak to wygląda wszystko. Przetrwało to dobrych, powiedzmy, 50 lat. Ale jak wziąłem kartki, to widziałem, że coraz bardziej one się mi w rękach rozpadają. I tak za 50 lat, dzisiaj już w tej chwili, my byśmy nie mieli nic z tego. Więc pierwszą rzeczą, dla mnie stwor... należało zrobić, co my mamy, co w tym archiwum jest. Wtedy dzięki pomocy takiej życzliwej osoby, pewnej pani będącej na emeryturze, ona się tym zajęła, przez 9 miesięcy siedziała w piwnicy, bo tam żeśmy na początku archiwum zlokalizowali i zrobiła nam taki, taką wstępną inwentaryzację dokumentów. I potem rozpocząłem staranie o pozyskanie środków, odbyły się dwa, trzy spotkania pewnych władz polskich, Pokazywałem to okej, okay, wszystko było dobrze, ale z tego nic nie wyszło. Natomiast dzięki życzliwości dyrektora Archiwum Kościelnego diecezji Hildesheim pozyskałem środki z Konferencji Episkopatu Niemiec, co mi zrobiło bardzo dobrą ocenę, która przemawiała i pozwolił mi, pozwolił mi zorganizować to, abyśmy pewną rzecz, abym ja dostał przede wszystkim najpierw jeszcze pięć osób z Urzędu Pracy Miasta Hanoweru bezpłatnie na 5 lat, to tak, żeśmy ciągnęli ten projekt. Więc około półtorej tony papieru odkwaszone zostało i zdigitalizowane. Tam mamy około między... My, my zakładamy, że jest to między 700 do miliona nazwisk. To jest jedna część naszego archiwum, a druga część, która nie została odkwaszona, ale związana jest natomiast... Z, e, z życiem w obozach, z prawozdaniami księży, z korespondencją, jaka wtedy była prowadzona, z konwersjami e, na wiarę katolicką e, i tak i tak dalej. Więc tak są jeszcze czasopisma z tamtego roku, pewna część jest tłumaczeń e, literatury angielskiej na polskiej, która miała być wy wydawana. Ent, te rzeczy mamy w naszym archiwum. To są dwa, dwa działy naszego archiwum. Trzeci dział to są zdjęcia, albumy, które mamy, które mniej więcej są z lat 1945 do 1970, w tym pewna część to jest tak zwanych laurek. Był to wraz z pewnej wdzięczności opieki Kościoła nad tymi ludźmi. Jak wyglądało życie y, dp y, w Niemczech y, w tym czasie? Czy można na podstawie tych dokumentów wywnioskować, czym oni na co dzień y, się zajmowali? No właśnie jedną część naszej książki poświęcam wspomnieniom y, księży z tamtego czasu. Y, co robili, y, jakie trudności mieli. No jedną z największych problemów był alkoholizm. Y, nie dlatego, że to byli pijacy, tylko dlatego, że ci ludzie byli bezsilni. Najprościej było gdzieś dostać alkohol lub najprościej go było gdzieś kupić. I w ten sposób próbowano rozładować albo zaspokoić jakąś swoją swoje niespełnione marzenie i tak dalej. No uciec po prostu od problemu. I drugim problemem no, to były właśnie znajomości, jakie były między kobietami i mężczyznami. Były znane przypadki, żona została w Polsce, mąż był wywieziony na robotę albo odwrotnie, albo jedno zostało, drugie wróciło do Polski i potem um, zmy, oni próbowali też wyjeżdżać, emigrować, czy to do Ameryki Południowej, czy Australii, Nowej Zelandii. Absolutnie podobna sytuacja, gdzie się przeżywamy w Europie z uciekinierami z, z, z Azji, czy, czy z Syrii. Takie same Traktowanie tych ludzi jak było kiedyś. W publikacji o której wspomnieliśmy upamiętniającej 70-lecie duszpasterstwa polskiego w Niemczech można znaleźć również wiele dokumentów właśnie z tego archiwum z tego okresu, ale publikacja posiada również aktualny wykaz polskich misji katolickich, polskich ośrodków duszpasterskich w Niemczech. Dziś ksiądz koordynuje działalność 65 misji, w których pracuje blisko 120 księży, co dziś jest najtrudniejszym y, zadaniem i, i wyzwaniem dla księdza? Najtrudniejszym problemem, czy, no bo jest to pewien problem, jest restrukturyzacja duszpasterstwa niemieckiego i znalezienie naszego miejsca w tych nowych strukturach. Dlatego, że następuje połączenie parafii i te fuzje parafii nie, poszczególnie, nie wszędzie tak to jest, bo od diecezji do diecezji ten proces trwa Różnie. W niektórych jest już daleko zaawansowany, w niektórych się rozpoczyna i w związku z tym znalezienie naszego miejsca, są, tworzymy grupy robocze, próbujemy wytworzyć pewien wzór, propozycję rozwiązania tego problemu, aby posłużył odpowiedzialnym w poszczególnych biskupstwach do no, znalezienia miejsca dla duszpasterstowców krajowców. I to jest w tej chwili problem, żebyśmy się dobrze rozumieli. No my jedni, jesteśmy chyba jedyną grupą narodowościową, co nie ma problemów z księżmi. Tutaj, to jest w tej chwili nasz problem znalezienia naszego miejsca i zabezpieczenia na przyszłość. Ja jeszcze na koniec chciałabym odejść od Niemiec i wrócić do Polski, gdzie trwa dyskusja na temat roli Kościoła w polityce. Obserwatorzy mówią, że Kościół traci wiarygodność, a ja chciałam nawiązać do słów księdza Adama Bonickiego i księdza profesora Alfreda Wierzbickiego, którzy powiedzieli niedawno, że wierzą w Kościół ponadpartyjnie i czekają na głos episkopatu w sprawie wydarzeń w Polsce. Ten apel właściwie od grudnia co jakiś czas wraca. Różni księża, publicyści, yy, politycy upominają się, żeby hierarchia kościelna stanęła w obronie demokracji. Czy ksiądz też w to wierzy? Czy ksiądz też czeka? Jakie jest księdza zdanie na ten temat? Proszę Pani, przyznam się, że bardzo fragmentarycznie śledzę sprawy Polski. Jestem na bieżąco, ale nie znam tego tak ad hoc, i nie chciałbym się wypowiadać na temat, który jest mi za mało znany. Ja bym jedynie, co tak widzę, gdziekolwiek Kościół jest w sprawach moralnych, jest tam, jeżeli są katolicy, ma prawo zabierać głos. Radziłbym tylko, ja bym tylko widział, nie upolityczniać Kościoła. Jeżeli Kościół mówi w sprawach moralnych, no to ma, powiedzmy, Prezentuje pewne stanowisko, decyzje podejmuje rząd. W Niemczech też są partie chrześcijańskie, i tutaj te partie chrześcijańskie uważa się, że to chrześcijanie to C, tak zwane duże C, do czegoś ich zobowiązuje. Więc taka, taka jest też opinia. W pewnych zagadnieniach Kościół ma nie tylko prawo, ale chyba i obowiązek zająć swoje stanowisko, powiedzieć swoje zdanie. To się dzieje na całym świecie. Dziękuję bardzo, ksiądz rektor Stanisław Budyń, koordynujący działalność polskiego dużterstwa w Niemczech, był gościem Funkhaus Europa po polsku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa, radio po polsku i w 14 innych językach ojczystych. Funkhaus Europa to dobre radio za twój abonament. A teraz już Piotr Wrubel, ceniony tekściarz, kompozytor, wokalista i gitarzysta. Współtwórca sukcesu kilku zespołów dziś w najintymniejszej swojej odsłonie. Z celowej płyty Ty i ja i świat, którą wydał w ubiegłym roku. Piosenka nosi tytuł Zmywanie naczyń. Piotr Wrubel.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 jak i gdzie piosenki rodzą się Tak jak tam przy zmywaniu naczyń Od tego dnia, gdy odwiedziła mnie Zmiewanie naczyń coś innego dla mnie znaczy. Tylko, tylko jeden. Ten. Podwór, podwór temu być. Temu, temu teraz tu. Takie, takie jakie jest. Ty to ty nie będziesz patrzeć mógł na galusto, to przypomnij sobie, że sposób znasz, by wykorzystać czas i spróbuj tak, tak jak ja to robię, tylko, tylko jeden Back up, back up, back back Polski Magazyn Radiowy. Jesteśmy z Wami już od 20 lat. Polski Magazyn Radiowy to jedyna audycja dla Was w niemieckich mediach publicznych. Spotkacie nas w Bundestagu, w sklepie, na meczu i na koncercie. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie w Niemczech słychać język polski. Podpowiadamy, jakie czytać książki, gramy najnowszą polską muzykę, przedstawiamy artystów tworzących polską kulturę w Niemczech. Polski magazyn radiowy zaprasza do studia polskich i niemieckich ekspertów, przegląda i komentuje polskie i niemieckie media. Jesteśmy z Wami już od 20 lat w eterze, w kablu, na smartfonie i w internecie www.funkhaus.europa.de A słuchają Państwo polskiego magazynu radiowego jeszcze do godziny 23 z Moniką Sędzierską. Przypomnę, że naszych audycji w tradycyjnych radioodbiornikach mogą Państwo posłuchać w Nadrenii Północnej, Westfalii, Niemczech Północnych, Berlinie i Brandenburgi oraz przez internet na całym świecie oczywiście. Na naszej stronie internetowej www.funkhauseuropa.de w zakładce Sprachen znajdą Państwo nasze architek. Dźwiękowe. A jeszcze dziś w naszym programie porozmawiamy o zmianach w polskich mediach publicznych. Wyemitujemy także nasz cykl Encyklopedia Polonika. Dziś powiemy o pierwszym kongresie Polaków w Berlinie w 1938 Roku. A teraz już Ania Dąbrowska, która powróciła po prawie czteroletniej przerwie z nowym albumem. Płyta dla naiwnych marzycieli miała premierę zaledwie miesiąc temu. Słuchamy piosenki Nieprawda. Ania Dąbrowska. Oh, ciągle jestem tylko Twym wspomnieniem. Przestać tobą uszyć, A mogłeś zranić mnie trochę mocniej Zabrać mi nadzieję Szansę na coś więcej A ciągle zbieram siebie z miejsc pod tobie I znów na kawałki rozpadam się że wystarczą mi nawet kłamstwa. Dajesz się nagrodę, gdy masz na to ochotę. Osta Encyklopedia Polonika kultura i historia Polaków w Niemczech. W drugiej połowie lat 30 XX wieku stopniowo pogarszała się sytuacja Polaków w Niemczech. Władze hitlerowskie ograniczały działalność mniejszości w różnych sferach. W tych warunkach Związek Polaków w Niemczech z okazji swojego piętnastolecia postanowił zorganizować w Berlinie Kongres Polaków, który miał pomóc w zamanifestowaniu ich praw. Rozpoczyna się Kongres Polaków w Niemczech. Pięć tysięcy Polaków zgromadzonych w ogromnej amfiteatralnej sali wstaje i śpiewa z dumą wieźń Rodła. odbył się w niedzielę 6 marca 1938 roku i był jedną z największych manifestacji Polaków w Niemczech. Do Berlina tysiącami, często w strojach ludowych, podążali Polacy ze Śląska Opolskiego, Kaszub, Warmii, Ziemi Malborskiej, Mazur, Ziem Połapskich, Westfalii i Nadrenii. Przybyli także delegaci polskich organizacji we Francji, Czechosłowacji, USA, Rumunii oraz przedstawiciele innych mniejszości narodowych w Niemczech. Na ulicach stolicy Niemiec widoczne były biało-czerwone barwy. Obrady rozpoczęto polonezem i odśpiewaniem pieśni Rodła. W przemówieniu programowym prezes Związku, ksiądz Bolesław Domański, mówił o ojczyźnie i jedności polskiego narodu. Przyświeca nam nasze rodło królewskie, nasza polskość. Przyrzekamy uroczyście, że polskości swej za nic świecie nie oddamy. Tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Matko Boska Radoska. Potem odczytano pozdrowienia od prymasa kardynała Augusta Chlonda. Wreszcie ze sceny ogłoszono pięć prawd, które stały się swoistym dekalogiem Polaków w Niemczech. Prawda pierwsza. Jesteśmy Polakami. Jesteśmy Polakami. Prawda druga. Ja. Ja. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Prawda trzecia. Polak polakowi bratem. Prawda czwarta. Co dzień polak narodowi służy. Prawda piąta. Polska jest matką naszą, nie wolno mówić o matce źle. Kongres dowiódł zdolności organizacyjnych Związku Polaków w Niemczech oraz mobilizacji jego członków. Ożywił działalność kół w terenie i pokazał żywotność poczucia narodowego niemieckich Polaków. Choć władze utrudniały organizację zjazdu, fakt legalnego odbycia tak wielkiego zgromadzenia w stolicy Niemiec mógł być wykorzystany propagandowo przez nazistów na dowód ich rzekomo liberalnej polityki wewnętrznej. Nie powstrzymało ich to jednak przed dalszym ograniczaniem aktywności, a wkrótce represjonowaniem obywateli polskiej narodowości. Encyklopedia Polonika. O kulturze i historii Polaków w Niemczech czytaj na stronach Porta Polonika, słuchaj w poniedziałki w polskim magazynie radiowym i codziennie w portalu radia Funkhaus Europa. A teraz już zespół Sklep z ptasimi piórami, który powstał 38 lat temu i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych, uznanych i wiodących grup skręgu piosenki poetyckiej. Słuchamy utworu O czym pani marzy. O czym pani marzy, w noc szumiącą morzem, kiedy księżyc zimny, ciemność kroi nożem. W jakich snów w krainie cicho pani brodzi Gdy księżyc jak pirat Płynie w srebrnej łodzi Księżyc, ten wariat srebrzysty Pisze do ciebie listy O czym pani marzy Pośród łąk pościeli Gdy księżyc bezczelny Kapi się jak celnik O czym pani marzy Noce bezszelestne, gdy księżyc tak cicho z rezygnacją westchnie. Księżyc, ten wariat! Kiedy w snach czasami kogoś pani gości, czy księżyc nieblednie z bezsilnej zazdrości. A gdy pani nie śpi, lecz wzdycha z rozkoszy, czy księżyc nie znika, życia mając dosyć? Księżyc, ten wariat srebrzysty, pisze do Ciebie listy. Srebrnym paluchem po wodzie piszę bezradny czarodziej. Ja też tak piszę do Ciebie przez dziurę w bo marzeń w złotym miodzie, ja bezradny czarodziej. Do ciebie listy srebrnym paluchem po wodzie Pisze bezradny czarodziej, Ja też tak piszę do ciebie Przez dziurę w bladym niebie Po marzeń złotym miodzie Ja bezradny czarodziej ja też tak piszę do ciebie Przez dziurę w bladym niebie Po złotym miodzie Ja, bezradny czarodziej Na początku stycznia tego roku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o RTV, która skracała kadencję władz telewizji polskiej i polskiego radia. Zgodnie z ustawą mandaty ówczesnych członków zarządów i rad nadzorczych TVP oraz polskiego radia wygasły dzień po ogłoszeniu nowych przepisów w dzienniku ustaw. Nowym prezesem TVP został Jacek Kurski, a polskiego radia Barbara Stanisławczyk. Według zapowiedzi tak zwana Mała ustawa medialna to pierwszy etap reformy mediów publicznych, zmierzającej do ustanowienia systemu mediów narodowych. Jak zmieniają się polskie media sprawdzał dla nas Arkadiusz Łuba. Co dzisiaj mamy, jeżeli chodzi o wiadomości? Chyba jeszcze dzisiaj na pewno Bruksela by tak wypowiadało, by pociągnąć. Tak. No Spotkania kolegiów redakcyjnych, jak to w Polskim Radio, odbywają się jeszcze w starym składzie. Ale już niedługo będzie tu być może można usłyszeć inne głosy. Na mocy nowej ustawy wygasają bowiem umowy wszystkim zatrudnionym w mediach publicznych. Zasadność utrzymania dotychczasowych stanowisk pracy i przydatność osób je zajmujących, jak czytamy, określić mają nowi dyrektorzy. W praktyce oznacza to, że umowy nie muszą zostać przedłużone. Nowa ustawa medialna z końca grudnia ubiegłego roku uprawnia rząd do wskazywania osób na stanowiska kierownicze w mediach publicznych. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, odpowiedzialny za media, wymienia skład nie tylko zarządów i rad nadzorczych, ale po raz pierwszy w historii polskich mediów publicznych zwolnieni zostają także zwykli dziennikarze. Krytycy upatrują w tym atak na wolność prasy. Profesor Stanisław Biernat, wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego zauważa. Podnoszona w dyskusji publicznej jest kwestia pominięcia w procedurze powoływania prezesów mediów publicznych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która jest organem konstytucyjnym. Zmiany personalne nastąpiły i niewątpliwie nastąpiły zmiany w praktycznym sposobie funkcjonowania mediów publicznych, w szczególności telewizji. Już za czasów pierwszych rządów PiS w 2005 roku Trybunał Konstytucyjny udaremnił próbę przeforsowania ustawy dającej prezydentowi państwa możliwość mianowania prezesa Rady Radiofonii i Telewizji. Tym razem w myśl nowej ustawy medialnej Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie będzie miała żadnych specjalnych kompetencji wobec mediów publicznych oprócz wpisanego w konstytucję obowiązku przestrzegania wolności słowa w Polsce. Telewizja Polska, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa stają się instytucjami kultury i mediami narodowymi. Nowa prezes Polskiego Radia, Barbara Stanisławczyk, upatruje się w tego rodzaju mediach szczególnej misji, jak zdradziła w Sygnałach Dnia. To jest medium, które służy narodowi, służy społeczeństwu, które odzwierciedla rzeczywistość społeczną, które zapewnia sprawiedliwy udział w debacie publicznej, który jest informatorem i oddaje właściwą rzeczywistość. Wreszcie, który kreuje takie pozytywne wzorce kulturowe. Nowym dyrektorem Telewizji Polskiej został Jacek Kurski. To jeden z czołowych polityków partii rządzącej, nadający agresywny ton partyjnej narracji, jak uważa Marcin Kowalski. Kowalski jest jednym z pierwszych prezenterów telewizyjnych serwisów informacyjnych, którego zwolniono z pracy. Właściwie bez podania powodu, przyznaje. Godzinę po porannym programie otrzymałem telefon, że jestem zawieszony w grafiku czy są odsunięte od najbliższych programów i po 24 godzinach zadzwoniono do mnie, że się rozstajemy. Wtedy była dyskusja dotycząca Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy pytania, które poddają w wątpliwość pewną narrację, którą dzisiaj władza chce przekazać. Takie pytania zadaje opozycja, więc takich pytań nie zadajemy. Dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Mariusz Pilis zignorował wielokrotne prośby o wypowiedź do niniejszej relacji. Ale i koledzy Marcina Kowalskiego wypowiadają się niechętnie. Wielu z nich chce bronić swoich praw przed sądem pracy. Sytuacja jest napięta, adwokaci odradzają udzielania wywiadów. W wyniku różnych zdań dotyczących kształtu programu informacyjnego prace straciły niedawno trzy wydawczynie TVP Info. Zmiany kadrowe następują także w polskim radio. Prowadzenie porannych wywiadów politycznych w Trójce powierzono człowiekowi, w stosunku do którego sąd drugiej instancji uznał, że sprawując onegdaj funkcję szefa redakcji Rzeczpospolitej wspierał interesy polityczne PiS. Prezes Polskiego Radia uważa, że każdy szef ma prawo kształtować antenę według własnej wizji. Barbara Stanisławczyk wie dokładnie, jakie tematy w polskich mediach powinny dominować. Medium publiczne powinno promować kulturę polską. Oczywiście nie chodzi o eliminację tego, co się dzieje na świecie, ale powinniśmy zachować pewną równowagę, na pewno. Powinniśmy zachować, nie zapominać o tym, że mamy świetnych twórców, że mamy bardzo dobrą kulturę i daleką, głęboką, historyczną tradycję. No i nie wyrzekajmy się tego, pomóżmy naszej kulturze. Publiczne media czeka trzęsienie ziemi, uważa redaktor naczelny konserwatywnej Rzeczpospolitej. Michał Szulczyński, kierownik działu krajowego tej gazety, zarzuca z kolei każdej z dotychczasowych sił politycznych, że nie wypracowała skutecznego mechanizmu, aby media były całkowicie publiczne. Ot. Właściwie początku polskiej transformacji. One wciąż są w mniejszym lub większym stopniu uzależnione od rządu. Nawet było tak w poprzedniej kadencji, gdy rządziła Platforma Obywatelska, to było w mniejszym stopniu uzależnione. Ale wówczas było tak, że było bezpośrednie albo pośrednia związek pomiędzy polityką a mediami publicznymi. Każda niewygodna władzy wypowiedź jest w sposób nienawistny komentowana, dodaje zastępca redaktora naczelnego liberalnej gazety wyborczej Wojciech Fusek. Ponieważ ustawa o radiofonii i telewizji nie obejmuje mediów papierowych, a tak na nie przypuszczany jest od strony ekonomicznej i kolportażowej, zauważa Fusek. Wycięto prenumeraty z części instytucji państwowych, spółki Skarbu Państwa, które w naszym systemie ekonomicznym odgrywają dość dużą rolę. Zerwały z nami różne umowy, nie chcą z nami prowadzić projektów. Wydawało nam się, że jak już jesteśmy w NATO i w ogóle w Europie z otwartymi granicami, to o tą demokrację nie Trzeba dbać. A to jest nieprawda i tak samo o wolność słowa trzeba dbać. Była to relacja Arkadiusza Łuby, a dziś rozmowę między innymi na temat zmian w polskim prawie medialnym rozpoczął z polskimi politykami sekretarz generalny Rady Europy Torbjern Jagland. Umiem internet jak poruszać się w sieci Polskiego Magazynu Radiowego. Kochanie, kochanie, już jestem. Widzę przecież. Ojej, a co ty taka markotna? Bo wczoraj nie słuchałam polskiej audycji. No to posłuchaj teraz. Naprawdę śmieszne. Chyba w czasie się nie cofniemy. Ojej, kochanie, odsłuchaj podcasty. Pod czym? Podcasty. Elementy minionej audycji. Wejdź na stronę funkhaus.europa.de Kliknij na szprachen i na język polski, czyli polnisz i gotowe. Na szprachen i polnisz. A teraz? No teraz kliknij o tutaj, na przykład na tytuł albo na zdjęcie, które Cię interesuje. Jeszcze tylko przycisk play i gotowe. Dziękuję Ci, kochanie. Jesteś taki wspaniały. To może... Tak? Może pójdziemy coś zjeść. Jakaś romantyczna kolacja... A potem coś, no wiesz. Nie, dzięki. Zamów sobie pizzę. Wolę posłuchać tych podcastów. Funkhaus Europa. Podcasty polskiego magazynu radiowego www.funkhaus-europa.de zakładka Sprachen rubryka Polnysz. Dziękuję ci kochanie. Look at this tree, it's sad without leaves Look at this girl, her curly, beautiful hair Look at this man, he loves her only with hands Look at this tree again, it's crying over him There are thousands of us We are feeble like glass Still lost in race. She's a million of butterflies She's a light to my eyes My blind eyes There are thousands of us We are feeble like glass Still lost in race. She's a million of butterflies She's a light to my eyes My blind eyes This tree, It's crying With him Look at this girl And her shattered dream Look at this man He loves her only in her head And look at me I'm like This tree Thousands of friends We are feeble like glass Still a still rice She's a million of butterflies She's the light to my eyes My blind eyes There are thousands of friends We are feeble like glass Still lost still my eyes She's a million of butterflies She's the light to my eyes My blind eyes To już wszystko na dziś. Zapraszam jutro o 22. Kolorowych snów życzę Monika Sędzierska. Do usłyszenia. Bye, bye. Germany, thank you for understanding me and reach out and show me your love. And I have nothing but love for you. Er is der screaming eagle des soul. Charles Bradley legt sein ganzes leben in seine stimme. Ehrlich, leidenschaftlich und mit unwiderstehlichem Groove. Im April kommt Charles Bradley mit neuem Album im Gepäck nach Deutschland. Funkhaus Europa präsentiert Charles Bradley. So Am 8. April in der Live Music Hall in Köln. Alle Infos unter funkhauseuropa.de